Witam Was serdecznie. Michał i Szymon podsumowują dla Was rok w popkulturze, ja zaś dorzucę trzy grosze o horrorze. A w 2014 roku wydarzyło się kilka ciekawych rzeczy. Mnie najbardziej cieszy powrót do world fiction. Jedną z najciekawszych polskich gier okazało się mocno zakorzenione w tym gatunku zaginięcie Tana Cartera. Furole zrobił serial Detektyw, także czerpiący pełnymi garściami z tego nurtu, a na naszym rynku otrzymaliśmy kilka bardzo ciekawych książek. Bezpośrednio dzięki popularności detektywa, w którym pojawiają się liczne do niego nawiązania, wydawnictwo CNT wydało zbiór Chambersa Król w żółci. Pojawił się także bardzo dobry i entuzjastycznie przyjęty zbiór opowiadań Powrót Wojciecha Guni, a SQN wydało listy i Ale prawdziwa bomba w temacie wybuchła w listopadzie, kiedy wydawnictwo Kultura w końcu wypuściło jedną z najbardziej oczekiwanych pośród miłośników grozy książek ostatnich lat, Czyli teatro grotesco Ligotiego. Druga ciekawa tendencja to fakt, że w kinie największe wrażenie zrobiły na mnie tytuły z podręki debiutantów: australijski świetnie bawiący się konwencją nawiedzonego miejsca Baba Duke, meta slasher The Town That Dreaded Sundown ze stajni Ryana Murphy'ego, który jest 10 razy lepszy niż oba ostatnie sezony American Horror Story razem wzięte, czy Zombieverse. Najlepsze, i mówię to z pełną świadomością, tego słowa anima atak od dawna. Dobrze, to rokuje na przyszłość, bo po raz kolejny pokazuje, że nie liczą się pieniądze, tylko pomysł i jego wykonanie. I na koniec godzin odnotowania jest urodzaj na poletku Kingów. Trzeba pochwalić powrót Stevena Kinga do horroru, bo Przebudzenie to moim zdaniem najlepsza jego powieść od lat, a do tego otrzymaliśmy w tym roku aż trzy ekranizacje. Mercy, dobrane małżeństwo i wielki kierowca. Wszystkie stoją na dobrym, a czasem wręcz bardzo dobrym poziomie, co mówiąc się wcale nie jest standardem. Ale wspomniałem o Kingach nieprzypadkowo, bo w tym roku ukazało się także u nas Nosferatu Joe Hilla, która jest moim zdaniem chyba jego najlepszą powieścią i zdaniem wielu bije sporą część do Kinga.